Ma naszyty muchomorek, byś kierował się z tym workiem do wieszaczka z muchomorkiem. W życiu liczy się porządek. W życiu liczy się porządek. Oto twój skapciami worek ma naszyty muchomorek. W życiu liczy się porządek. W życiu liczy się porządek. Byś kierował się z tym workiem, do wieszaczka z muchomorkiem. Janek chłopcem był wzorowym i wręcz nie by do głowy jego dawnym pedagogom, że go takie rzeczy spotkać mogą. Duardesa dość niemiła się do niego przyczepiła, lecz choć mgłą mu zaszły szkiełka, chociaż trzymał się krzesełka, to nikt nie pomógł, nie ratował, nie otoczył nikt ciepełkiem. Procedura standardowa, wysadzili go z krzesełkiem. Czy to Janek strzelił gafę? Czy napadła go Luftwaffe? Rzecz wymaga rozstrzygnięcia, lecz fajniejsze znam zajęcia. A o, w życiu liczy się porządek, w życiu liczy się porządek. Oto po twój z kapciami worek, ma na żyty muł W życiu liczy się porządek, w życiu liczy się porządek. Byś kierował się z tym workiem. Do wieszaczka z muchomorkiem Uuu, w życiu liczy się porządek W życiu liczy się porządek Czy to Janek strzelił gafę Czy napadła go Luftwaffe Uuu, w życiu liczy się porządek W życiu liczy się porządek A przyoszczędzisz na bilecie To ci Niemiec płaszcz pogniecie No i ta puenta jest naprawdę no, po prostu powalająca. Piotr Bukarty, Krzysztof Kowałko, w dzisiejszej porannej audycji zapraszamy do trójki u pana Wojciecha Mana. No i w życiu liczy się porządek. To ja powiem, że o tej porze zwykle Piotr Kaczkowski, ale on na urlopie i dziś ja, Mariusz Owczarek, z państwem do 15 w audycji M3. To